Minęła 22. Marcin Gowalski i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn. Polska i świat. Polsko-Francuski szczyt w Gdańsku, prezydent Macron i prez premier Tusk rozmawiali o bliskiej współpracy militarnej, gospodarczej i bezpieczeństwie. Coraz bliżej końca zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, a planowane rozmowy w Pakistanie to nadal tylko plany. Amerykanie gotowi są do rozmów, Irańczycy mówią na razie nie. Kilkaset osób złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie zonda krypto. Brakująca kwota dzisiaj to co najmniej 350 milionów złotych, a poszkodowanych może być kilkadziesiąt tysięcy klientów. O tym wszystkim już za chwilę w magazynie Polska i Świat, ale najpierw w skrót najważniejszych wydarzeń i Piotr Balasz. Obronność i relacje sojusznicze były głównymi tematami rozmów prezydenta Francji z szefem polskiego rządu. Emmanuel Macron odwiedził dziś Gdańsk w ramach pierwszego polsko-francuskiego szczytu międzyrządowego, a pierwszą historyczną nagrodę imienia Bronisława Geremka za umacnianie relacji polsko-francuskich otrzymał aktor Andrzej Seweryn. Porozumienie czy rozłam? W siedzibie PiSu wieczorne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Prezes partii chce ustalić, czy stowarzyszenie, które założył były premier, to zagrożenie dla partii. Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że to poszerzenie oferty, a nie konkurencja. Nie ma podstaw do zerwania umowy sponsorskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Zonda Krypto, mimo zgłaszanych nieprawidłowości, ogłosił prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz. I przekonuje, że gdy podpisywał umowę nie miał świadomości zagrożenia. Zrzuca też winy na ABW, do której wysłał pismo z prośbą o wsparcie. I szkolenie. Rzecznik służb Jacek Dobrzyński zarzuca Radosławowi Piesiewiczowi kłamstwo. Wyjaśnia, że pismo, w którym prezes pkol zwrócił się do ABW, zawierało ogólne zapytania bez informacji, że chodzi o kryptowaluty czy zonda krypto. A umowę ze spółką Piesiewicz podpisał pięć dni później bez czekania na odpowiedź służb. Panie Piesiewicz, kłamstwo ma krótkie nóżki. Kończy swój wpis Jacek Dobrzyński. W całej Polsce szpitale powiatowe rozpoczęły dziś protest. To tak zwany czarny tydzień. Szpitale są oflagowane, a personel placówek zamiast białych fartuchów nosi czarne stroje. Ale zapewnia, że pacjenci mają zapewnioną opiekę. Chodzi o zwrócenie uwagi na problemy finansowe powiatowych szpitali. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc bezchmurna na północy. W centrum i na południu chmur już dużo więcej. No i na południu chwilami popada deszcz, a w górach także deszcze ze śniegiem i śnieg. Poza południowym zachodem wszędzie możliwe nocą przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Silny wiatr w górach i na wybrzeżu, na Bałtyku sztorm. Jedynka. Polskie Radio. To nowy rozdział w relacjach Polski i Francji mówił dzisiaj w Gdańsku prezydent Emmanuel Macron, który spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem na pierwszym szczycie międzyrządowym obu krajów. Wizyta odbywa się w obchodzonym po raz pierwszy dniu przyjaźni polsko-francuskiej i ma przede wszystkim wymiar strategiczny. Jest bezpośrednio związana z realizacją postanowień traktatu podpisanego w Nancy w ubiegłym roku. Ubiegłoroczna umowa nakłada na oba kraje wymóg corocznych wspólnych posiedzeń rządów a Gdański Szczyt jest właśnie realizacją tego zobowiązania. A w Gdańsku jest nasza reporterka Agata Król. Dobry wieczór. Powiedz Agata, to, to, jakie szczegóły są dzisiejszego spotkania. No, wspólnym mianownikiem poruszanych tematów było bezpieczeństwo zarówno w kontekście międzynarodowym, jak i energetycznym. W dużej mierze ma to związek z sytuacją geopolityczną i konfliktem na Bliskim Wschodzie, ale też wojną prowadzoną za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Premier Donald Tusk mówił tak, jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, to nikt nam tego nie zapewni. Podkreślał, że rozmowy były obiecujące, jeśli chodzi o współpracę energetyczną. W szeroko pojętym bezpieczeństwie czy współpracy militarnej szef polskiego rządu dodał, że relacje polsko-francuskie osiągają najwyższy możliwy poziom. Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną. Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Dokładnie tak samo odczytujemy potrzebę wzmocnienia suwerenności Europy, naszych państw. Chcemy konsekwentnie wspierać tych wszystkich, przede wszystkim Ukrainę, w oporze przeciwko agresji, dbając o relacje transatlantyckie. Tak jak powiedzieliście, szczyt był konsekwencją traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją podpisanego w maju zeszłego roku w Nancy we Francji. I jak zauważył francuski przywódca, ta umowa zacieśniająca relacje bilateralne już pokazała swoją przydatność, kiedy we wrześniu Francja wysłała do Polski myśliwce po wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów. Niestety, jeśli mogę tak powiedzieć, już jesienią ubiegłego roku aktywowano artykuł czwarty traktatu, co pokazało, że nie są to tylko słowa na papierze. Gdy byliście zagrożeni, od razu zareagowaliśmy i okazaliśmy solidarność. Możecie nadal liczyć na Francję i jej ufać. Prezydent Francji poinformował, że delegacje podpisały umowy dotyczące obronności. Rozmawiano też o atomie, nie tylko w kontekście budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale też ochrony militarnej i odstraszania nuklearnego. Polska jest w grupie państw, które skorzystały z zaproszenia Francji i dołączyły do projektu powiększenia francuskiego parasola ochronnego o państwa europejskie. Emmanuel Macron nie ukrywał, że liczy na pogłębienie współpracy wojskowej z Polską. Podobne stanowisko zaprezentował wicepremier szef Mon Władysław kośniak kamysz Szczególne zdolności satelitarne operowania w kosmosie. Tu Francja jest liderem. Niedawno zakończyły się wspólne ćwiczenia, gdzie polskie siły zbrojne uczestniczyły we Francji. W lecie tego roku będą Francuzi u nas, obrona wschodniej flanki NATO, również współdziałanie w ramach Air Policingu, stacjonowania francuskich Rafaeli w Polsce, które miało miejsce po nocy dronowej. To wszystko jest przedmiotem wspólnych działań. Zwieńczeniem szczytu była wizyta w Europejskim Centrum Solidarności i uroczystości. Czystość wręczenia pierwszej nagrody imienia Bronisława Geremka otrzymał ją aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn za szczególne zasługi dla relacji polsko-francuskich. Cygnańska Agata Król. Agato, bardzo dziękujemy za te relacje. A my teraz połączymy się z panem Andrzejem Pyrtem, byłym ambasadorem RP we Francji i w Niemczech. Panie ambasadorze, dobry wieczór. Dobry wieczór, panu, dobry wieczór państwu. Mówimy, że to ważne spotkanie, mm. mówimy, że to spotkanie na szczycie, rozmowy na temat bezpieczeństwa, współpracy mili militarnej, ale dlaczego to dzisiejsze spotkanie jest tak istotne i jakie mogą być tego długofalowe efekty? Jest ono ważne z z następującego powodu. Spotkania polskie, rządowe, polsko-francuskie, miały miejsce i wcześniej za poprzednich rządów polskich, rządów liberalno-demokratycznych. Potem zostały przerwane na okres rządów dzisiejszej opozycji. A w tej chwili po podpisaniu traktatu, tego rzeczywiście traktatu, której kopii nie mamy z innym żadnym państwem, z y, polsko-francuskiego y, y, traktatu o y, przyjaźni i wzmocnionej współpracy, to jest pierwsze tego typu spotkanie, na którym podniesiono dwie kluczowe kwestie ważne z punktu widzenia sytuacji geopolitycznej, którą przeżywamy wspólnie w Europie, czyli trwającej już czwarty rok wojny na, na, u naszego sąsiada na wschodzie Ukrainy po napaści nań Rosji. Francuzi, którzy mieli łudzili się troszeczkę na początku tych agresywnych działań Rosji, że da się coś załatwić drogą dyplomatyczną, ostatecznie jednak potraktowali Rosję jako rzeczywistego wroga całej Europy, atakującego hmm. jedno z państw europejskich, oczywiście członkowskich i temu były de facto poświęcone kluczowe punkty dzisiejszego spotkania, czyli kwestii obronności, suwerenności, wzmocnienia bezpieczeństwa również państw takich jak Polska, a więc przyległych do Teatru Działań Wojennych na Ukrainie, no i kwestii, które z bezpieczeństwem się wiąże, czyli energetyki. Panie ambasadorze, przechodząc właśnie do tych konkretów które można też policzyć, mówiąc najogólniej, w pieniądzach dokładnie, no to oczywiście, że Francuzom może zależeć na tym, żebyśmy inwestowali na przykład, czy kupowali elementy uzbrojenia we Francji, czy ewentualnie francuskie firmy inwestowały, czy były częścią tych inwestycji energetycznych, jeśli chodzi o elektrownię atomową kolejną w Polsce, a Polska w drugą stronę. No, Polska również jest coraz bardziej obecna we Francji. Jeszcze za mojego pobytu e, asystowałem przy wielkiej operacji zakupu największej sieci e, AGD francuskiej przez polską firmę Amica, która produkuje, jest jednym z największych producentów AGD. Francuzi też są przez bardzo konkurencyjną e, gospodarką akurat z tej dziedziny, ale polskie firmy e, kupiwszy sieć e, zwiększyły wyraźnie eksport w tym kierunku. Trzeba pamiętać, że wzajemne relacje polsko-francuskie od czasu, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, parokrotnie w wzrosły i nie o 5%, 50%, tylko 500%, 5 razy więcej. I y, od wielu lat utrzymuje się dodatnie saldo handlowe w relacjach polsko-francuskich w rzędu 10, o między 9 a 10 miliardów euro, y, niemal corocznie. Więc y, to się okazuje, że y, i to przedmiotem tego handlu między nimi a nami, y, to są wyroby wysoko y, przetworzone. Są samochody, maszyny, mhm. chemikalia, ale również paradoksalnie y, polskie produkty rolne spożywcze, które eksportujemy do Francji. A więc są wzajemne interesy polskich firm, polskich eksporterów, którzy więcej w sumie eksportują do Francji, niż polscy importerzy z tej Francji do nas ściągają. Panie ambasadorze, czy te rozmowy, to dzisiejsze spotkanie, ta umowa zeszłoroczna, to jest, to się wpisuje w jakiś szerszy kontekst m, takiej współpracy w Europie, no właśnie w kontekście polityki, którą uprawia Donald Trump, którą dzisiaj prowadzą no, Stany dobra, Zjednoczone? No tak, pan poruszył pewien drugi aspekt, tak. że tak powiem, pierwotnie ukryty, troszeczkę pod płaszczem wzajemnych zainteresowań strategicznych między Polską a Francją, a mianowicie to, że Donald Trump czasu, jak objął drugą swoją prezydenturę, zaczął opowiadać, to trzeba rzecz nazwać po imieniu głupstwa o e, NATO, prawda? I e, zakwestionował wielokrotnie jego sens, zapowiadał, e, na razie nie poczynił żadnych kroków w tym kierunku, ale e, zapowiedział ewentualne rozważenie wycofania się Stanów Zjednoczonych z NATO e, przy okazji blokady, Ormus, powtórzył to również, że na to mu nie pomogło, chociaż na to nie było konsultowane, i też nikt nie był napadnięty z NATO przez Irańczyków, żeby się w tą aferę yy, amerykańską tam mieszać, ale niezależnie, mówię od tego, yy, słowa wypowiadane przez Trumpa yy, obudziły, yy, czy uruchomiły sygnały ostrzegawcze dla większy wszystkich większych państw europejskich, w tym i Polski, i yy, Francji, i Niemiec, i Wielkiej Brytanii, która nie jest członkiem już Unii, europejskiej, ale jednak w sprawach bezpieczeństwa angażuje się we wzajemne relacje. Także to ewentualność, która może potencjalnie grozić Europie. Chcielibyśmy wierzyć, że do tego nie dojdzie, ale Ponieważ głowa państwa amerykańskiego o tym mówi Expressis Verbis, że może wycofać się z ewentualnego udzielenia pomocy nawet w ramach artykułu 5 traktatu Północnoamerykańskiego, więc Europejczycy muszą sami zacząć myśleć też i o swojej własnej obronie. I teraz nie po to, żeby robić coś konkurencyjnego do pomysłu, którzy Amerykanie zgłosili w 2009 roku podpisując Traktat Północnoatlantycki, ale coś, co pozwoli nam bronić się samy, samym przed ewentualnym uderzeniem rosyjskim, yy, licząc oczywiście na pomoc amerykańską z czasem, ale rezerwując sobie możliwość również swojej suwerennej reakcji na taki atak. I ta oś, to ma być Polska, Francja, yy, Polska, Francja, Niemcy, większość. Wielka Brytania? No, yy, osiem państw europejskich, mm -hmm. Francuzi zaprosili pod ten swój, jak to orzekli, parasol nuklearny, co nie będzie oznaczało, że te państwa będą yy, mogły podejmować decyzje w sensie wystrzelenia czy niewystrzelenia rakiet, jądrowych. To będzie zarezerwowane do Francji, zresztą podobnie, jak to wygląda z nuclear sharing amerykańskim. Wprawdzie w, w kilku państwach europejskich amerykańska broń stacjonowana, atomowa, ale nie one decydują o tym, kto będzie używać, będą o tym decydować Amerykanie. Tu podobnie, tyle tylko, że w tego typu y, parasolu jądrowym istotną kwestią nie są tylko same rakiety, które kiedyś polecić mogą ewentualnie, ale przede wszystkim cały system ostrzegania, więc nadzoru, ponieważ Panie Polska posadzie. przylega do potencjalnego frontu ze wschodu, my byśmy partycypowali w sensie y, y, y, o, oceny tego, co się dzieje na przedpolu. Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz w sprawie tej dzisiejszej wizyty i rozmów. Andrzej Bert, były ambasador RP we Francji i Niemczech, był Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję. Magazyn Polska i Świat. O godzinie 20.00 miało się rozpocząć spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie. Temat rozmowy to Rozwój Plus, czyli nowa inicjatywa byłego premiera. Pomysłowi sprzeciwia się część środowiska politycznego Prawa i Sprawiedliwości przekonując, że to gra na rozbicie partii. Morawiecki jeszcze kilka godzin temu deklarował, że na spotkanie wybiera się z wolą porozumienia. Reporter Polskiego Radia Jan Oleński jest tu na Nowogrodzkiej. Dobry wieczór. Powiedz proszę, co wiadomo o tych rozmowach? Dobry wieczór. W tym momencie największą właściwie niewiadomą pozostaje nie sam rezultat rozmów, ale nawet ich forma i wręcz miejsce. Choć pierwotnie wskazywano siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej, gdzie aktualnie jestem, z nieoficjalnych informacji wynika, że spotkanie może odbywać się gdzie indziej i mieć inny, bardziej nieformalny charakter, raczej kolacji niż klasycznej narady politycznej, co samo w sobie może sugerować próbę złagodzenia napięcia. A to napięcie dotyczy, jak już wspomnieliście, stowarzyszenia Rozwój Plus, które Mateusz Morawiecki powołał razem z grupą Współpracujących z nim polityków, także parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i w kierownictwie partii pojawiły się obawy, że taka inicjatywa może być sprzeczna ze statutem i prowadzić do powstania równoległego ośrodka politycznego. I tutaj zdaje się, że właśnie te kwestie chce dzisiaj wyjaśnić Jarosław Kaczyński o to, że była zupełna jasność, że nie następuje rozkład partii, dwuwładza w partii, no i wreszcie rozpad już organizacyjny. Co do tego muszę mieć pewność, no w przeciwnym razie będę musiał podjąć odpowiednie środki. Mateusz Mrawiecki studzi i odpowiada, że jego środowisko nie łamie zasad partii i nie powinno być za to karane. Odnosi się przy tym bezpośrednio do osób, które zaangażowały się w jego projekt i obawiają się konsekwencji politycznych. Z całą pewnością te osoby, które ze mną współpracują będą na listach wyborczych. Nie widzę w tym żadnego ryzyka. Nie pozwolę też na szykanowanie tych osób w żaden sposób. A odniósłbym się też w taki sposób, że myślę, że pan prezes został przez niektórych ludzi wprowadzonych w błąd. Podobny ton to słychać w jego otoczeniu. E, tu... Chodzi mi o otoczenie byłego premiera. Poseł Krzysztof Szczuski przekonuje na antenie Polskiego Radia, że dzisiejsza rozmowa może zakończyć się porozumieniem i rozwiać wątpliwości prezesa PiS myślę, że pan premier dzisiaj przekona pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że nie ma kursu kolizyjnego, że nie ma konfliktu ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, że to stowarzyszenie ma Prawo i Sprawiedliwości służyć, rozszerzając pole działania i zabiegając o wyborców centrowych, umiarkowanych, tych, którzy mogą czuć się opuszczeni w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość za bardzo zaczyna mówić głosem suwerennej Polski. Ja przypominam, że to Prawo i Sprawiedliwość wchłonęło suwerenną Polskę, a nie suwerenna Polska Prawo i Sprawiedliwość. I my jako środowisko współpracy stojące blisko z Mateuszem Morawieckim, o tym przypominam. W tle są jednak także twarde polityczne scenariusze. Część polityków koalicji rządzącej uważa, że napięcia w PiS mogą doprowadzić do rozłamu albo są elementem politycznej gry. Z kolei prezydent Karol Nawrocki studzi emocje i ocenia, że nie postawiłby na rozpad tej partii, widząc raczej próbę poszukiwania nowego elektoratu i wewnętrzną dyskusję o kierunku. Dlatego znaczenie tego dzisiejszego spotkania wykracza poza sam spór o jedno stowarzyszenie. Jest to rozmowa o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość pozostanie jedną, zwartą formacją. Czy też zacznie się proces przebudowy całej sceny po prawej stronie? Na odpowiedź trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Samo spotkanie dziś owiane tajemnicą, ale mamy poznać efekty i to z pewnością niebawem. Jan Olęcki, bardzo dziękujemy. Więcej świata. Przechodzimy do spraw międzynarodowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, przekonuje, że nowe porozumienie z Iranem będzie dużo lepsze od umowy zawartej za czasów Baracka Obamy. Zaprzeczył też, jakoby był pod presją, by doprowadzić do porozumienia z Iranem. Wyraził za to przekonanie, że do porozumienia dojdzie wkrótce. Amerykańska delegacja na czele z wiceprezydentem J.D. Wensem, który również ma pojawić się w Pakistanie na kolejną rundę rozmów, podczas gdy władze w Teheranie na razie nie potwierdziły czy w spotkaniu wezmą udział? Jest z nami profesor Maciej Minich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, dlaczego według pana Irańczycy trzymają Amerykanów w niepewności? Czy oni, myśli pan, ogłoszą decyzję, że jednak przyjadą do Islamabadu w ostatniej chwili? Czy może z ich punktu widzenia mają dość powodów, żeby jednak się tam nie pojawiać? No, tu są dwie, dwa elementy istotne. znaczy Po pierwsze dzisiejsze y, ostrzelanie, a potem zajęcie statku handlowego irańskiego, y, co Iran uznał za jednak zbyt daleko idące. To znaczy w momencie, kiedy zawierany był rozejm, to Irańczycy sobie wyobrażali to w ten sposób, że ustaną ataki. Oni odblokują Ormus a z kolei ich statki będą mogły pływać. Amerykanie powiedzieli Ormus odblokowany, ale do Iranu statki nie płyną. No i to było ten element, który zdecydowanie poróżnił obie strony, a Irańczycy postanowili sprawdzić, tak, jak to będzie wyglądać. Wysłali statek, który został rzeczywiście zatrzymany, najpierw ostrzelany przez Amerykanów, potem zatrzymany. No i to, to był taki element y, zbyt daleko, można powiedzieć, idący z perspektywy Iranu i potem rzeczywiście... Tam wewnątrz się chyba zagotowało. No, nawet ale... Iran zapowiedział odwet, prawda? Pytanie, czy do tego no odwetu dojdzie. Właśnie. Ale przede wszystkim najistotniejsze jest to, że w samej tej licie irańskiej widać stopniowe pęknięcie, tak? To znaczy z pewnością, czy Abbas Arakczy, czyli szef msz czy prezydent Pezeszkian pomimo różnych twardych wypowiedzi, to są ludzie, którzy chcą negocjować. Natomiast no, przedostała się do mediów taka informacja, czy taka rozmowa, wypowiedź jednego z szefów irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, który go określił mianem idioty i powiedział, że go nie będzie słuchał, mówiąc krótko będą strzelać dalej i się nie przejmują rozmowami. No i to pokazuje, że chyba wewnątrz Iranu nie ma takiej pełnej jednolite, jednolitego centrum, które by koordynowało tym wszystkim. Zobaczymy, która z opcji wewnątrz Iranu wygra. tak? To znaczy, czy jednak polecą do Pakistanu i będą rozmawiać? Ja osobiście myślę, że tak. Natomiast no zobaczymy, co z tych rozmów wyniknie. No właśnie, to jest kolejny znak zapytania. Jeśli już do tych negocjacji miałoby dojść, wygląda na to, że obu stronom powinno na tym zależeć, to czy jest w ogóle możliwa jakaś wspólna płaszczyzna, którą te obie strony miałyby znaleźć? Bo ja miałam trochę takie wrażenie, że przy poprzednim, czy też przy tym zawieszeniu broni, które teraz trwa, ono było trochę wynikiem takiego nieporozumienia. Irańczycy mieli swoje punkty, prawda, które myśleli, że są podstawą do rozmów, Amerykanie mieli swoje i okazało się później też po tych, po tych rozmowach, że wszyscy myśleli o czymś innym. No Tak to zwykle jest, że kiedy się zaczynają negocjacje, to obie strony myślą o czymś innym i pytanie, czy gdzieś się spotkają. Wydaje się, że tutaj jest płaszczyzna do porozumienia, to znaczy z perspektywy Amerykanów kluczowe jest uniemożliwienie Iranowi posiadania broni atomowej. I dla Iranu to jest akceptowalne, bo oni wciąż obowiązuje fatwa Alego Hamenejego, mówiąca o tym, że broń atomowa jest y, haram, tak? jest zakazana z religijnego punktu widzenia. Ale wzbogaconego Więc... uranu oddać ani przenieść, przetransportować nigdzie nie chcą. No tak, bo to troszkę uderza w ich dumę, że musieliby oddać, ale tu są rozwiązania. Można na przykład to zrobić w ten sposób. Takie propozycje padały, że ten uran zostaje u nich, a nie, ale oni go, że tak powiem, zamiast wzbogacać, to go zubażają, tak? To znaczy ma z tego około 60% wzbogacenia ma z powrotem wrócić do 367. To, co było w umowie JCPOA, czyli tej, którą Obama zawierał jeszcze. Czyli na to by się zgodzili Irańczycy? I na to by się zgodzili, bo to by zostało dalej u nich. Natomiast Oczywiście pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Atomistyki, na co zresztą się Iran zgodził i przestrzegał tego, dodajmy, w umowie z Obamą, więc... Można znaleźć takie rozwiązanie, które by, no powiedzmy, te minimalne wymagania obu stron spełniało. Problemem jest to, co zresztą dzisiaj prezydent Pezeszkian powiedział, znaczy głęboka nieufność obu stron, to znaczy ani Iran nie wierzy Amerykanom, bo ciągle myśli, no tak, ale wtedy jest Izrael, który chce po prostu zniszczenia Iranu, a nie negocjacji. A, Iran, a Stany Zjednoczone nie wierzą Iranowi, bo mówią, no tak, wy zawsze mówiliście, że nie chcecie broni atomowej, to po co wzbogacaliście do 60% uranu? No i, i pytanie, czy, czy ta nieufność nie będzie podważać tych rozmów z Izraelem w tle, który no, nawet specjalnie nie ukrywa, że, że jest za tym, żeby konflikt zbrojny kontynuować. A czy według pana premier Benjamin Netanyahu posunie się do jakichś takich rozwiązań, czy też działań, które mogłyby te rozmowy zaprzepaścić? To można sobie wyobrazić jakieś działania służb specjalnych, które na przykład uderzałyby w osoby, które prowadzą rozmowy. Znaczy, może nie w samego Arakciego czy Pezeszkiana, czyli szefa msz tu i prezydenta, ale wystarczy sobie wyobrazić atak na, na jakichś negocjatorów. Nie byłoby to czymś, powiedzmy, niespotykanym w, w historii dzia działań służb specjalnych izraelskich. Albo chociaż zerwać no, zawieszenie to... broni z Libanem, prawda, które teoretycznie trwa, choć do tych ataków cały czas dochodzi. Tak, ale tu decydujący głos mają Amerykanie, a nawet powiedziałbym osobiście prezydent Trump. Tak, znaczy, tak jak powiedział w, w, kontek w kontekście konfliktu w Libanie, dosyć wystarczy ostrzeliwania Libanu i Izrael musiał się zgodzić na, na rozejm, chociaż przecież powiedziałbym, nie to było jego celem, to, to rzeczywiście Amerykanie mają możliwość naciśnięcia na Izrael, to jest oczywiste. Pytanie, czy z tego będą korzystać. No tu trzeba powiedzieć, choć prezydent Trump jest z pewnością bardzo proizle, proizraelskim prezydentem, to jednak w sytuacji, kiedy stwierdza, że jednak jego interes jest odmienny niż Izraela, to nie waha się na Izraelu wymusić. Tak jak to było w przypadku Gazy, tak teraz w przypadku Libanu. No to akurat różni od poprzedniego prezydenta, czyli Bidena, który rzeczywiście tutaj był bardzo słaby. Profesor Maciej Minnich, katolicki Uniwersytet Lubelski w programie Polska i Świat. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeden. To jest radio. Pozostajemy przy tematach międzynarodowych. Wielkie zwycięstwo w bułgarskich wyborach parlamentarnych ugrupowania byłego prezydenta tego kraju, Rumen Radew, zapowiada pragmatyczne zmiany i odzyskiwanie zaufania społecznego. Tymczasem Europa i Ukraina obawiają się zbliżenia Bułgarii z Rosją, czego sygnałem jest prawie 10 lat prezydentury zwycięzcy wyborów. O szczegółach Piotr Piętka. 45% w wyborach, prawdopodobnie 130 deputowanych i większość pozwalająca utworzyć samodzielny rząd. To wszystko udało się dokonać ugrupowaniu, które powstało niecałe dwa miesiące temu. Tyle, że za progresywną Bułgarią stał Rumen Radev, polityk, który przez prawie 10 lat był prezydentem Bułgarii, a na początku roku zrezygnował z funkcji, by zaangażować się w politykę parlamentarną. Głosowaliśmy aktywnie, przezwyciężyliśmy apatię, ale nieufność do bułgarskiej polityki wciąż jest wysoka i wciąż Wciąż mamy przed sobą wiele pracy. To dopiero pierwszy krok do odbudowy tego zaufania i umowy społecznej. Choć wynik jest wyraźny, to bułgarska ulica jest bardziej podzielona niż wskazują na to wyborcze liczby. Nie wszyscy z tej niemal połowy głosujących w niedzielę zrobili to z pełnym przekonaniem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy wierzyć w zmianę zachowania bułgarskiej klasy politycznej, czy to kolejne oszustwo. Tak naprawdę, a pewnie podobnie myśli wielu zdezorientowanych. mam nadzieję, że to dobrze, bo w końcu nadszedł czas na jakąś zmianę. Jestem Jestem bardzo zaniepokojony, bo jeśli jest całkowicie prorosyjski, jak można przypuszczać, może to być bardzo problematyczne. Myślę jednak, że ludzie nie pozwolą mu na wprowadzenie poważnych zmian na scenie geopolitycznej. Podobne nadzieje wyraża Bojko Borisow. Były premier jest jednym z największych przegranych tych wyborów. Choć jego centroprawicowa partia zajęła drugie miejsce, to uzyskała jedynie 13% i będzie w nowym zgromadzeniu narodowym jedynie tłem dla ludzi byłego prezydenta. Prowadziliśmy kraj do strefy euro, gdzie kotwica jest obecnie bardzo silna i mam nadzieję, że się utrzyma i nie pozwoli nam zostać pociągniętym na wschód, mówił lider przegranej partii GERB. A wschód już się uśmiecha w stronę Bułgarii. Rumen Radew, kiedy był prezydentem przez prawie dwie kadencje, dał się poznać jako przeciwnik militarnego wsparcia dla Ukrainy i zwolennik wznowienia dialogu z Rosją. Nam, oczywiście, oczywiście jesteśmy pod wrażeniem słów pana Radewa, który wygrał wybory na... i niektórych innych europejskich przywódców o ich gotowości do rozwiązywania problemów, do rozwiązywania problemów poprzez pragmatyczny dialog z Federacją Rosyjską, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Radew prawdopodobnie nie będzie mógł sobie mimo wszystko pozwolić na otwarte wspieranie Rosji w Unii Europejskiej. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że może utrudniać życie Ukraińcom. Bułgaria jest dużym producentem z amunicji artyleryjskiej, i bez dostaw z tego kraju, Ukraina będzie miała spory problem w walce z rosyjskim najeźdźcą. W czasie swojej prezydentury Radew zawetował pomoc wojskową dla Ukraińców, ale wtedy opinia społeczna zmusiła deputowanych, by to weto odrzucić. 1. To jest radio. A teraz w programie przeniesiemy się do Japonii. Mieszkańcy tego kraju obawiają się kolejnych trzęsień ziemi. W ocenie sejsmologów w najbliższe dni mogą przynieść silne wstrząsy. Dziś także ziemia się mocno zatrzęsła. Na szczęście doszło tylko do niewielkiego tsunami. Obawy o kolejne dni jednak pozostają. Szczegóły zna Michał Strzałkowski. Rozbujane żyrandole i drogowe sygnalizatory świetlne. Spadające talerze i podskakujące samochody. Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii wyglądało spektakularnie, ale na przyzwyczajonych do nich Japończykach nie robiło wielkiego wrażenia. Choć wstrząsy miały magnitudę 7,7, więc były silne, nie poczyniły wielkich zniszczeń. W obecnej chwili nie mamy żadnych informacji i raportów o jakichś ofiarach śmiertelnych lub poważnie rannych osobach. Nie ma też doniesień o zawaleniu się jakichś budynków, czy o istotnych ich uszkodzeniach, ale oczywiście wciąż oceniamy jeszcze sytuację. Mówił rzecznik prasowo-japońskiego rządu Minoru Kihara. Japonia na trzęsienia ziemi jest przygotowana od lat. Zagrożenie uwzględnia się w architekturze budynków, a służby i obywatele, w tym nawet młodsze dzieci, są przeszkoleni z zasad błyskawicznej ewakuacji czy szukania schronienia. Japonia leży bowiem niemal w całości w rejonie tzw. pierścienia ognia, czyli pacyficznej strefy częstych trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów. Ziemia trzęsie się w kraju kwitnącej wiśni nawet półtora tysiąca razy rocznie i zwykle trzęsie się mocno. Co dziesiąty wstrząs o magnitudzie ponad 6 ma miejsce właśnie w Japonii. Japończycy boją się jednak czego innego. Wiele trzęsień ziemi w Japonii ma swoje epicentrum pod dnem oceanu. Tak było i tym razem. Epicentrum znajdowało się na wschód od północnego wybrzeża wyspy Honsiu, a więc blisko także drugiej co do wielkości japońskiej wyspy Hokkaido. Wywołana wstrząsami fala tsunami mogłaby mieć więc niszczycielską moc. I woda szybko zaczęła się u japońskich wybrzeży podnosić. Zanotowaliśmy występowanie tsunami. W Miyako, w prefekturze Iwate, były to fale o wysokości 40 cm. W Kuji w prefekturze Aomori, fale miały 80 cm. Podobnie w innych miejscach Aomori i na wyspie Hokkaido. Jesteśmy czujni i monitorujemy sytuację. Mówił Masashi Kiyomoto z Japońskiej Agencji Meteorologicznej. Pierwsze szacunki mówiły bowiem o możliwości pojawienia się fal nawet trzymetrowych, a to wywołałoby poważne zniszczenia i zagroziło życiu wielu ludzi. Stąd natychmiastowe apele premier Sanae Takaichi do mieszkańców zagrożonych obszarów. Proszę udać się na wyżej położone tereny lub na wyższe piętra wskazanych w planach ewakuacyjnych budynków. Proszę uważnie śledzić komunikaty służb. Proszę nie opuszczać bezpiecznych miejsc, aż alarm nie zostanie odwołany. Wiele osób ostrzeżeń posłuchało, ale na szczęście tym razem najgorsze prognozy się nie potwierdziły i wysokie fale się nie pojawiły. Po południu polskiego czasu japońska agencja meteorologiczna Zaczęła stopniowo obniżać poziom zagrożenia. Sprawy potraktowano jednak w Japonii aż tak poważnie, bo po niszczycielskim tsunami z 2011 roku zmieniono procedury. Wówczas zginęło prawie 16 tysięcy ludzi, a ponad 2,5 tysiąca zaginęło, prawdopodobnie porwanych przez fale w głąb oceanu. Ponad pół miliona osób straciło zaś dach nad głową. Od tamtego czasu, w razie zagrożenia tsunami, ewakuacje są w Japonii zarządzane dużo wcześniej. Więcej świata. Teraz w magazynie Wracamy do Kraju i zmieniamy temat. Kluby sportowe bez pieniędzy, olimpijczycy wciąż czekają na nagrody za sukcesy na zimowych igrzyskach. To jeden z efektów kłopotów finansowych giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Skala problemu może być ogromna, już dzisiaj mowa jest o stratach rzędu 350 milionów złotych. Do prokuratury regionalnej w Katowicach wpłyną, wpłynęły kolejne skargi poszkodowanych klientów, których może być nawet 35 tysięcy. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Szacunki prokuratury mówią o skali strat w wysokości co najmniej 350 milionów złotych, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, prokurator Michał Binkiewicz. Z tym, że zaznaczam, że kwota ta w sposób stały rośnie. Najczęściej pokrzywdzeni wskazują na niemożność wypłat zdeponowanych na zonda krypto środków finansowych. Problem mają też kluby sportowe, które zawarły umowy sponsorskie. Kolejne z nich w związku z niepłaceniem zobowiązań przez zonda krypto wypowiadają umowy. Dziś formalnie współpracę zerwał stołeczny klub koszekarski Dziki Warszawa, mówi prezes klubu Michał Szolc. No w ubiegłym tygodniu urwał się kontakt z przedstawicielami sponsora i to jest już w zasadzie zamknięta, a pieniądze nie będą do odzyskania. Na nagrody za wyniki na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan Cortina czekają też olimpijczycy. Wcześniej o problemach z wypłatą środków z nagrody w mediach mówił łyżwiarz Damian Żurek. Obecnie sportowcy, z którymi się kontaktowałem nie chcieli się wypowiadać, ale trener łyżwiarzy Ronald Cieślak powiedział mi, że nadal nie wypłacił nagrody z konta Zanda Krypto i liczy, że jednak będzie miał taką możliwość. No, na razie jeszcze nie dostałem tego przelewu, więc czekam na jakiś dalszy kontakt z tą firmą. No, na razie jest chwila ciszy. Po południu na konferencji prasowej prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, pytany przez dziennikarzy o problemy sportowców, powiedział Z tego co wiem, to tokeny są na kontach naszych sportowców. Mamy pewne przemyślenia, ja będę reagował na bieżąco. Dodał, że ze względów formalnoprawnych nie może teraz wypowiedzieć umowy z tą spółką. Wszystkie świadczenia ze strony sponsora są realizowane, a zerwanie umowy wiąże się z zapłatą kar umownych, na które PKOL nie stać. Prezes PKO podczas swojej konferencji ostro zaatakował rząd i ABW. Tłumaczył, że pytał ABW o bezpieczeństwo umowy Zonda Krypto przed podpisaniem, ale nie otrzymał odpowiedzi. Dlaczego jako PKO nie zostaliśmy poinformowani nawet w trybie Wieczorem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje. Zaprezentował wspomniany list PKO do ABW, w którym mowa jest o rozpatrywaniu nawiązania współpracy z podmiotami zagranicznymi w tym działającymi poza obszarem Unii Europejskiej, a także oferującymi produkty i usługi niestandardowe. ABW miała wyrazić chęć szkolenia, ale pięć dni później PKO podpisał. Całą umowę krypto. I tym tematem kończymy magazyn Polska i świat. E, jeszcze zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, kwadrans po ósmej Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to już wszystko, Marcin Kowalski. I Magdalena Skajewska dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Jedynka. To jest radio. A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Filip Jastrzemski. Dobry wieczór Filipie. W programie, Dobry wieczór. jak rozumiem, także o tym, między innymi oczywiście, co dalej z nagrodami dla polskich olimpijczyków. Tak, od tego zaczniemy. Też chciałbym wiedzieć, co dalej, a nasi olimpijczycy najbardziej chcieliby wiedzieć, bo sprawa jest skomplikowana i bardzo trudna przede wszystkim dla nich, a o właśnie sportowców polskich w tym wszystkim chodzi. chronika sportowa mm -hmm. Afera z Zonda Krypto kładzie się cieniem na wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Współpraca z rynkiem kryptowalut już sama w sobie była ryzykowna, a teraz potwierdziły się przewidywania części władz pkol u W październiku ubiegłego roku, gdy prezes pkol u Radosław Piesiewicz podpisywał umowę z Zonda Krypto, do opinii publicznej trafił tzw. list 15. Wiceprezesi i członkowie zarządu tej instytucji domagali się w nim wyjaśnień i wskazywali na wizerunkową stratę środowiska olimpijskiego z racji powiązań z rynkiem kryptowalut. Jednym z sygnatariuszy listu był wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka. Nie, nie, no to straszne jest. Już ja tego nawet nie umiem skomentować. To jest instytucja ponad stuletnia, która jest wsadzona w jakiś wokocyklonu. tak? Żebyśmy byli przygotowani na to. No proszę sobie wyobrazić, że teraz część sportowców odebrała, ale ludzie nie odbiorą swoich. Czy to się sportowi na pewno nie przysłużyć. No, no nie ma żadnych wątpliwości, że tam nikt nie odebierze już grosza z tego Mistrz olimpijski w gimnastyce Leszek Blanik zapowiedział, że opozycyjna część władz PKO-lu przedstawi wkrótce stanowisko w tej sprawie. Chyba oprócz kwestii finansowych są też ważne kwestie wizerunkowe dla takiej instytucji jak pko -lu. Też nie ukrywam, jesteśmy gdzieś tam w kontakcie od kilku dni z poszczególnymi członkami zarządu i pewnie w najbliższych dniach będziemy też swoje jakieś informacje przekazywać. Z jednej strony są to historyczne nagrody finansowe, ale z drugiej strony istotna jest sprawa, żeby ci sportowcy, wszystkie te środki, które powinni byli zgodnie z publikacją dotyczącą wysokości nagród powinni otrzymać. Nie wyobrażam sobie, żeby tak nie było. A chodzi o bardzo duże nagrody, Czarego goryczy przelała wypowiedź Damiana Żurka dla Wirtualnej Polski. łyżwiarz Szybki, który dwukrotnie zajął we Włoszech czwarte miejsce, poinformował, że stara się o wypłatę 100 tysięcy złotych, które obiecano mu jako nagrodę za to osiągnięcie. Na razie jednak pieniądze nie wpłynęły na jego konto. Zawodnicy są w różnej sytuacji, na przykład Aleksandra Król-Walas nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za siódme miejsce w snowboardzie otrzymała dość szybko. Ja już mam pieniążki na swoim koncie. Na konto to w, w do krypto, a później przelałam je na swoje konto bankowe. Chyba na wypadek to czekałam około dwóch tygodni jakoś tak, ale już te pieniądze dostałam ponad tydzień temu na konto swoje własne. Ja w ogóle tego nie chciałam w tokenach, od razu zaznaczałam, że ja chcę wypłatę na konto, więc ja dostałam całą tą kwotę. Ja nie umiem się bawić w te tokeny, więc ja od razu powiedziałam, że ja chcę po prostu gotów przelać te pieniądze na konto. Nagrody od Zonda Krypto po igrzyskach we Włoszech mieli otrzymać również trenerzy medalistów. Rolandowi Cieślakowi za srebro panczenisty Władimira należy się 75 tysięcy złotych w tokenach. Znaczy, no ja jestem w procesie jakby tego tego wypłacania, ale no tak, jeszcze, jeszcze nie, nie otrzymałem, ale, ale jakby, no jestem pilotowany jak to, jak to robić. Jeszcze nie otrzymałem jakby tej, tej, tych, tych tokenów na swoje konto, to aplikacyjne, ale, ale, ale jestem na, jakby w kontakcie z osobą, która mnie tam pilotuje. To tak trochę już trwa, tak, no bo to już kilka tygodni mi się wydaje, że to trwa, ale no, no, no jeszcze, jeszcze jest nieskończona. W sumie od zonda krypto polscy olimpijczycy i ich trenerzy mają otrzymać tokeny o wartości ponad 1,5 miliona złotych, a największym beneficjentem ma być oczywiście Kasper Tomasiak, który zdobył trzy medale w skokach narciarskich. Kronika sportowa. W której będziemy mówić o futbolu? Meczem Lechich Gdańsk z Piastem Gliwice zakończyła się 29. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O tym spotkaniu opowie nam Paweł Kątnik. W 24 minucie wydarzyła się kluczowa, wydawało się dla losów meczu sytuacja. Emanuel Tfumasi, prawy obrońca Piasta Gliwice, faulował w środku pola Iwana Żeliskę. Początkowo sędzia Paweł Raczkowski orzekł, że był to faul na żółtą kartkę, ale później został zawołany do monitora VAR i swoją decyzję zrewidował, pokazał Gańskiemu obrońcy. Czerwoną kartkę piasto od 25 minuty grał 10 na 11, ale Lechia była tego dnia bardzo słabo dysponowana, nie konstruowała akcji, nie pokazała się z tej strony, z której znaliśmy ją w poprzednich domowych meczach, kiedy to potrafiła chociażby z Jagiellonią Białystok wygrywać tutaj 3 do 0. Przewagi jednego zawodnika nie było widać i w zasadzie tylko jedną akcję nie zdołali gdańszczanie wykreować w przewadze. W 41 minucie zrzutu różnego centrował Cirkowi. Piłka spadła na głowę. Rodina ten jednak strzelił wprost w ręce Dominika Holca. W 62. minucie rzut rożny, dośrodkowanie z prawej strony Aleksandra Cirkowicza. Piłka strącona przez zawodników piasta Gliwice na 16 metr. Tam stał Iwangelisko, specjalista od uderzeń z dystansu. I Ukrainiec zgasił najpierw futbolówkę klatką piersiową. Potem huknął potężnie prawą nogą pod poprzeczkę Dominik Holec był bezradny, Lechia prowadziła 1 do 0. Po 70 minucie Piast coraz śmielej, poczynał sobie na połowie Lechii Gdańsk. To była 85 minuta meczu. Jakub Czerwiński uderzony łokciem w polu karnym przez Mateja Rodina. Sędzia początkowo karnego nie widział. Skorzystał jednak z wideo weryfikacji uznał, że obrońca Gdańskiej Lechi faulował obrońcę Gliwickiego Piasta. Do piłki na 11 metrze ustawionej podszedł Patryk Dziczek. Uderzył bardzo mocno w lewy ze swojej perspektywy róg bramki. Aleks Polsen, bezradny, nie miał żadnych szans, by tę piłkę wybić, mimo że wyczuł intencje strzelca. W końcówce Lechia huraganowo jeszcze próbowała atakować, ale ani Tomasz Bobczek, ani wprowadzony Bogdan Wionnyk nie skierowali piłki do siatki i w Gdańsku Rozczarowani gospodarze remisują z Piastem Gliwice jeden do jednego. I w ten sposób zakończyła się 29. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy w studiu Kroniki Andrzej Janisz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie będziemy dziś tylko rozmawiać o Ekstraklasie, ale pozwolisz, że zacznę od informacji z naszej ligi, gdyż mamy następną zmianę na ławce trenerskiej. Otóż Krakowia ogłosiła, że z klubu odchodzi Luka Elsner. No nie jest to specjalną niespodzianką, biorąc pod uwagę wyniki Krakowi. To jest, powiedziałbym, dopiero trzynasta zmiana trenera w polskiej ekstraklasie. To nie jest dużo... Biorąc pod uwagę fakt, że ponad połowa tych zmian przypada na trzy kluby, to znaczy na łódzki Widzew, Radomiak i Legię Warszawa, bo w Radomiaku i Widzewie czwarci trenerzy w tym sezonie, a w Legii trzeci. No więc to nie jest tak dużo, bywało więcej wydaje mi się. Natomiast możemy chyba powiedzieć, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, że mamy już siedem drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie i to jest chyba ta najważniejsza rzecz, dlatego, że ta grupa drużyn rywalizujących, może nie wszystkie o Mistrzostwo polskie, ale o Europejskie puchar, to na pewno, składa się z siedmiu zespołów, od Lecha przez Jagiellonię, Górnika, Wisłę, Zagłębie, Raków i GKS właśnie i w związku z tym mamy najmniejszą grupę środkową, składającą się z jednego zespołu, jest to Motor Lublin, który ma 39 punktów, jak to Ktoś chce, może do tego dołożyć jeszcze Gdańską Lechię, która ma jeden punkt mniej, a później zaczyna się strefa drużyn zagrożonych spadkiem od 10. Radomiaka poprzez Legię, Koronę, Krakowie, Pogoń, Piasta, Arkę i Widzew. Nie uwzględniam w tym Termaliki, bo moim zdaniem, choć matematycznie nie, to jednak Termalika już na pewno nie utrzyma się, więc y, sytuacja jest bardzo, bardzo interesująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w w innych ligach to już drużyny potrafiły sobie zapewnić mistrzostwo. I to czasami w poważnych ligach, tak jak w niemieckiej Bundeslidze, o której dziś mamy okazję troszeczkę pomówić, bo wątków jest kilka. Zaczniemy od wspomnianego przez ciebie mistrzostwa Niemiec. 35. tytuł Bayernu Monachium, czyli można powiedzieć za naszą zachodnią granicą wszystko na swoim miejscu. To prawda, jeszcze Bayern wraca do zdobywania tytułów mniej więcej w połowie kwietnia, co kiedyś było normą dla tego klubu, tylko niekoniecznie to się przekładało na Ligę Mistrzów i dlatego y, za czasów Guardioli to Bayern chyba nawet na początku kwietnia kiedyś tytuł zdobywał, a w Lidze Mistrzów jak wiadomo dochodził najwyżej do półfinału. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Co jest istotne? Bayern zapewnił sobie ten tytuł, wygrywając drużyną z czołówki tabeli. Moim zdaniem najlepiej oprócz Bayernu grającą w tej chwili drużyną Bundesliga, VfB Stuttgart wygrywając 4-1 bez ośmiu zawodników z ostatniego meczu z Realem Madryt i to moim zdaniem najbardziej świadczy o dominacji Bayernu, ale trudno się dziwić, skoro na ostatnie zgrupowania reprezentacji, które całkiem niedawno miały miejsce w marcu, tam drużyny rozgrywały po dwa mecze z Monachium, na zgrupowania wyjechało 16 piłkarzy Pierwszych reprezentacji. Więc jak oni sobie zrobią kilka zmian, to niespecjalnie widać różnicę. A jeśli o zmianach mowa, jakiś czas temu mieliśmy e, zmianę na ławce trenerskiej w Unionie Berlin. Trenerką tego e, zespołu, męskiego zespołu, została e, Mari Luisa Eta. Ale debiutu w tej nowej roli miło wspominać nie będzie. To prawda. Na początku może sprostujmy to, bo to nie do końca wybrzmiało w momencie, kiedy ta nominacja nastąpiła. Więc po pierwsze, została trenerką w Unionie Berlin, to jest inny klub razem z St. Pauli niż inne kluby Bundesligi. Klub szczególny. Jeżeli kobieta miała zostać opiekunką pierwszego zespołu, to tylko tam albo właśnie w Hamburgu. Druga sprawa jest taka. Od razu zastrzeżono. Ona jest trenerką tymczasową i kontrakt obowiązuje tylko do zakończenia tego sezonu i już wiadomo, że ona będzie trenerką w Unionie nadal, ale drużyny kobiecej. Po prostu Union dał sobie czas na to, żeby znaleźć nowego trenera, a przy okazji bardzo się w mediach wypromował, bo myślę, że przez y, trzy dni to na pewno był chyba klubem, o którym najwięcej pisano na całym świecie. Union przegrał w jej debiucie. I to z kim przegrał? Z Wolfsburgiem, którego piłkarze sami nie pamiętają już, kiedy wygrali ostatnio, bo moim zdaniem to było w styczniu. Bramkarzem Wolfsburga jest Kamil Grabara, który dostał od kikera dwójkę, czyli to jest klasa światowa. Jeżeli chodzi o noty w tym poważnym magazynie, e, obronił sześć strzałów, w tym jeden w końcówce, który dał to zwycięstwo. Wolfsburg nagle zbliżył się na dwa punkty, do miejsca barażowego. A to jest już możliwe. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że cztery kolejki pozostały jeszcze do zakończenia rozgrywek w Niemczech. I, z czego ja się bardzo cieszę nie tylko ze względu na Polaka w Wolfsburgu, ale również dlatego, że ja twierdzę, że cztery drużyny w Niemczech, czyli tak zwane jedenastki zakładowe, to jest Wolfsburg właśnie, Bayer Leverkusen, to jest Hoffenheim i jeszcze do tego dochodzi drużyna Lipska, to są drużyny niespadające, więc zobaczymy, czy tak będzie. Jeszcze nigdy nie spadły z Bundesligi, mimo że sytuacja w niektórych, no, chociażby Hoffenheim w ubiegłym roku była wręcz tragiczna, więc ja myślę, że z Wolfsburgiem może być tak samo. Jeszcze, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o, o Bundesligę, bo w tym bardzo zbrutalizowanym świecie piłkarskim zauważyłem sytuację, którą ja kiedy już widziałem coś podobnego, ale to się zdarza raz na kilka, może nawet na kilkanaście lat. Otóż w meczu Freiburga z Heidenheim, Heidenheim to jest drużyna, która prawdopodobnie spadnie przy remisowym wyniku. E, zawodnik e, Heidenheim właśnie, Austriak e, Matthias Honsack e, strzelał na bramkę i sędzia, nawiasem mówiąc znakomity, Patryk Itrich, pokazał, że będzie rzut rożny. Na to Honsack powiedział nie. Dotknąłem piłkę, to ja ją wybiłem poza linię końcową, a nie obrońca. Obrońcy drużyny rywala z Matiasem Ginterem na czele mistrzem świata, dodajmy z 2014 roku, podchodzili do Austriaka i mu dziękowali za tę decyzję. Mało tego, po chwili podbiegł sędzia i również mu podyktował, że on uniknął błędnej decyzji. I z normalnego zachowania, wydawałoby się, robimy tutaj jakieś nie wiadomo co, ale jednak mówię, w tym zbrutalizowanym świecie to jest rzecz niecodzienna i mnie przypomniał się Mirosław Kloze, słynny strzelec niemiecki, najlepszy strzelec Mistrzostw Świata, który kiedyś kiedy sędzia podyktował karnego na nim, dał rywalowi żółtą kartkę i jedenastkę dla jego zespołu powiedział sędziemu, nie, on mnie nie faulował, zupełnie mnie nie dotknął i dostał za to nagrodę fair play niemieckiego Związku Piłkarskiego. Oby takich zawodników było jak najwięcej. Przywykliśmy już niestety do tego, że zawodnicy się awanturują, próbują wymuszać karne, symulują oszukiwać. także kontuzje, po prostu bezczelnie oszukiwać i takie zachowania, które wydawały by się normalne w świecie futbolu urastają do, do rangi sytuacji bez precedensu. Wspominałeś o Wolfsburgu i o tym, że być może drużynę Kamila Grabary czeka baraż, bo trzecia drużyna od końca w Bundeslidze gra, barażowy mecz o pozostanie z trzecią drużyną drugiej Bundesligi. A na zapleczu owej Bundesligi wyróżnia się Mateusz Żukowski. I to jest wielkie zaskoczenie, ponieważ to jest zawodnik, który w naszej lidze nie radził sobie najlepiej delikatnie rzecz ujmując, a no za w. Wszystkim. Tak, ubocznym obrońcą, ale też nie wyróżniającym się nawet na swojej pozycji, a tam za Odrą okazuje się, że robi furorę. To jest fenomenalne, co się dzieje, dlatego, że on prowadzi w tabeli strzelców, ma już strzelonych 17 bramek i może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że on... Te 17 goli zdobył w 18 meczach, bo on wcześniej był kontuzjowany. On zaczął grać od 13. kolejki dopiero. I to jest dla mnie absolutny ewenement. Do tego jeszcze rzecz także jakoś dzisiaj chwalimy bardzo piłkarzy. Otóż Mateusz po strzeleniu tego gola... Klęknął na boisku i wzniósł rękę ku niebu i w ten sposób uczcił pamięć Jacka Magiery, swojego trenera ze Śląska. Który bardzo w niego wierzył. Bardzo w niego wierzył i mimo, że był trenerem surowym, to bardzo mu pomagał przez tą właśnie jego surowość. Kiedy trzeba to skarcił, ale zawsze chciał, żeby on grał. I wśród licznych komplementów pod adresem świętej pamięci Jacka Magiery jest również ten, że znał się na ludziach. Andrzej Janisz, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Polskie Radio. Jedynka. Pora na wieści z innych sportowych aren. Siatkarze z Kry Bełchatów wywalczyli piąte miejsce na koniec sezonu rozgrywego mistrzostwo Polski. W decydującym trzecim spotkaniu zespół z Bełchatowa pokonał w Olsztynie miejscowy AZS 3-2. Przypomnę, że o złoto zagrają warta zawiercie i broniąca tytułu Bogdanka lub Lublin, a o brąz projekt Warszawa i Resowia. Hubert Hurkacz ma nowego trenera. Najwyżej sklasyfikowanego polskiego tenisistę będzie teraz prowadził Francuz, Gilles Servara. 45-letni szkoleniowiec jest najbardziej znany z wieloletniej współpracy z Daniłem Miedwiediewem. Pod jego wodzą Rosjanin wywalczył 12 tytułów, w tym wielkoszlemowy US Open. Teraz przed Hurkaczem turniej w Madrycie, w którym wystąpią również triumfatorka sprzed dwóch lat Iga Świątek, a także Magdalene i Magdalena, Magdalena Frank. Porażkę w kwalifikacjach poniosła dziś Katarzyna Kawa. W Tiranie o medale mistrz Wielki Europy walczą zapaśnicy, a w Batumi sztangiści. Zmagania reprezentantów Polski śledzi Krzysztof Kuzak. Dziś najlepiej z biało-czerwonych na zapaśniczych matach w Tiranie spisał się rywalizujący w kategorii do 63 kg w stylu klasycznym Maribek Salimow. Ten pochodzący z Czeczenii, a już od kilku lat trenujący w Białym Stoku zawodnik rozpoczął zmagania od zwycięstwa nad Bułgarem Nikołajem Wiczewem. W ćwierć finale pokonał byłego mistrza Europy w wadze do 67 kg Norwega Mortena Toresena. A w półfinale musiał uznać wyższość startującego pod neutralną flagą Rosjanina, Siergieja Jemielina. Przyznam się szczerze, że bardzo dobrze wypadł Baerbek, którego miałem okazję oglądać. Mówi, były znakomity zapaśnik, a także były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Świetnie sobie poradził z zawodnikiem bułgarskim, no to jest zawsze klasa, no i z utytułowanym już Norwegiem. Więc Nadzieje były na, na walkę z Rosjaninem, ale niestety nie, nie, nie podał. To zresztą też utytułowany zawodnik. Jutro o brąz Salimow walczyć będzie z Karenem Aslanianem z Armenii. W walce o brąz nie jest bez szans. To prawda, Ormianin e, to też bardzo dobry zawodnik. No Marbek jest po kontuzji, dlatego widać było, że końcówkę walki miał zawsze słabszą. No ale to już też zawodnik, który zdobywał medale, więc szansa taka jest. Dziś walczyło jeszcze dwóch naszych klasyków, ale bez powodzenia. Mateusz Bernatek w wadze do 71 kg przegrał z mołdawianinem Aleksandrem Gutu, a Arkadiusz Kułynycz w wadze do 87 kg uległ Azerowi, Islamowi Abbasowi. A ponieważ rywale nie awansowali do finału, Polacy nie dostali szans w repasarzach. Na pomoście w Batumi drugi dzień rywalizacji najlepszych w Europie sztangistek i sztangistów. Dziś w wadze do 58 kg rywalizowała Maria Połka. W dwuboju osiągnęła 188 kg, co dało jej 11 miejsce. Najlepsza okazała się Ukrainka Kamila Konotop, 221 kg. Pięściarze walczą w zawodach Pucharu Świata w Brazylii. Pierwsza w ringu zaprezentowała się nasza mistrzyni świata Agata Kaczmarska. Polka, która startuje teraz w kategorii 75 kg zaczęła od zwycięstwa 5 do 0 nad marokanką Munią Tuirtyre i awansowała do ćwierćfinału. Jeszcze dziś o 1 ósmą finału kategorii 70 kg powalczy Damian Durkacz. Na koniec Cezary Gurjew zaprasza na spotkanie z postacią niezwykle barwną, żołnierzem Wojska Polskiego i reprezentantem Polski w short tracku, który opowiada nie tylko o łyżwach. Michał Niewiński, zakończony sezon, szotrek, twoja wielka pasja, ale masz chwilę wytchnienia, żeby zostawić łyżwy, porozmawiać o innych sprawach? Zdecydowanie. Szczególnie, że jak bardzo kocham łyżwy, tak samo mocno potrzebowałem przerwy po tym sezonie, który był wymagający. Strona fizyczna u mnie jest cały czas w porządku, ale psychicznie ten sezon był ciężki. Bardzo dużo poświęciłem. Nie dostałem takiej nagrody, jakiej bym chciał za to poświęcenie. Musiałem to po prostu przerobić. Dalej to muszę, myślę, zaakceptować. Ale generalnie życie toczy się dalej I właśnie teraz jest okres, w którym ja Odcinam się tego wszystkiego, relaksuję I skupiam się na takich rzeczach, które chcę robić I wcale nie muszę teraz nic robić Więc robię tylko to na co mam ochotę tak naprawdę Co właśnie <śmiech> lubisz robić, kiedy Nie ma tego sezonu, czym się pasjonujesz Kogo podziwiasz, jak to wygląda Jak wygląda twój dzień? Bardzo doceniam to, że mogę wstać sobie bez budzika Nie przykładać taka naprawdę wagi do niczego, co robię w ciągu dnia, bo myślę, że takim dużym wyzwaniem nawet nie jest sam wysiłek podczas treningu, tylko to, że na przykład cała doba jest podyktowana moim wynikiem sportowym. Każda godzina zdoby, tak naprawdę nawet mówiąc o tych godzinach snu, ja wiem, że one wszystkie są poświęcane na to, żeby być coraz lepszym sportowcem, coraz lepsze wyniki, więc to, że ja mogę po prostu nie myśleć o niczym nawet kiedy ja jem posiłek, nie myśleć o tym, ile ten posiłek ma makroskładników, jakie ma wartości odżywcze, a poza tym, co lubię robić, Dużo czasu spędzam ze swoją dziewczyną, dużo czasu spędzam z moją rodziną, nadrabiam przede wszystkim ten czas, który straciłem. Lubię też czasem sobie pograć w gry, bo nie mam zazwyczaj czasu na to, żeby to zrobić. Bo też trzeba pamiętać, że jestem dalej 22-latkiem, młodym chłopakiem, który chciałby mieć jeszcze takie, powiedzmy, życie jakieś rozrywkowe, prywatne, jakieś znajomości. Nie mam po prostu na to czasu, kiedy zajmuję się sportem. Nie jestem masochistą, który każdego dnia idzie na po prostu jakąś krucjatę. To jest praca, którą muszę wykonać, jeśli chcę być najlepszym na świecie, a taki jest mój cel. Kocham ten sport. Sport. Jeśli idzie się do pracy, którą się lubi, to ta praca szybko mija po prostu. I tak samo jest czy na łyżwach, czy w wojsku, bo oba moje zawody po prostu uwielbiam, więc w obu czas mi bardzo szybko mija. Właśnie powiedz o wojsku, jakie tam czynności wykonujesz i jak to wygląda? Akurat właśnie teraz wróciłem z ćwiczenia ogólnowojskowego z Poznania. Jestem świeżo właśnie po ćwiczeniach. Ćwiczyliśmy regulaminy, ćwiczyliśmy musztrę wojskową, strzelanie, taktyka na pasie taktycznym. Jest to taka sama służba jak każda inna, tylko wiadomo, muszę to jeszcze łączyć z byciem sportowcem. W dzisiejszej kronice to już wszystko. Jutro o sporcie będziemy mówić o szóstej w sygnałach dnia. Kronika sportowa. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.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 Momenty. Zajrzymy także za kulisy radia i zastanowimy się, jak będzie wyglądać Jedynka przyszłości. Zapraszam, Grzegorz Kalinowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Emilia Kleszczewska to są wiadomości z dróg. Utrudnienie na S61 to odcinek Ostrów Mazowiecka do Łomża, dokładniej na wysokości miejscowości Truszki w województwie podlaskim. Nad, na 28 kilometrze niestety doszło do pożaru dwóch samochodów ciężarowych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, takie mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast cała droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd węzłami Śniadowo do węzła Łomża Południe drogą województwa. Wódzką numer 677. Sugerujemy jednak wybrać objazd, ponieważ przewidywany czas trwania tego utrudnienia to aż 4 godziny. Natomiast zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej numer 63. To odcinek Siedlce Łuków w pobliżu miejscowości Gołaszyn. Również w województwie lubelskim, gdzie miała miejsce kolizja dwóch samochodów ciężarowych, a droga była do tej pory zablokowana. Także już wolna jest S1. Odcinek Jedlina-Dankowice w pobliżu miejscowości Gilowice w województwie śląskim na 21 kilometrze, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Bielska-Białej. Możliwe utrudnienia w ruchu są na niewielkim odcinku ekspresowej ósemki w drodze z warszawskiego Brudna do Marek, a to ze względu na prowadzone tam cały czas prace remontowe. Poza tym na wszystkich trasach przejazd jest bezproblemowy, choć warto przypomnieć o komunikacie, który podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy mogą pojawić się przymrozki oraz opady, śniegu. Pierwszy stopień utrudnień obejmuje województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, a także częściowo województwo świętokrzyskie.